Dzisiaj porozmawiamy sobie o dość kontrowersyjnym y, temacie, a mam na myśli tutaj y, temat globalnego ocieplenia, y, emisji dwutlenku węgla i walki o matkę naturę. Y, wielu ludzi y, może ten temat, który dzisiaj poruszymy, zbulwersować. Mam taką świadomość. Natomiast y, myślę, że warto jest y, pokazać y, całą tą sprawę, z drugiej strony, z, z innej strony jest ona zazwyczaj e, pokazywana. E, dlatego mam tutaj razem ze mną Tomka, który mm, współpracuje z Poison Planet, e, pisze tam artykuły, jest też komentatorem tego zjawiska, jakim jest globalne ocieplenie. E, no i daję, oddaję Tomkowi głos, żeby nam opowiedział trochę o całym, całej tej sprawie globalnego ocieplenia. I co się może tak naprawdę za tym wszystkim kryć? E, witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy. E, problem generalnie globalnego ocieplenia przyszedł do nas z zachodu. Mhm. nie jest nasz wymysł. To, to jest e, tak naprawdę e, twór angloamerykański, mhm. Przybył tutaj do nas z zachodu. No i my w jakiś sposób sobie to adoptujemy na nasze tutaj realia. Ale tak naprawdę nikt nigdy nam nie wytłumaczył, oprócz tego, że powiedziano nam, że jest globalne zagrożenie światowe mhm. emisjami dwutlenku węgla, że cały świat zostanie zniszczony, jeśli my coś z tym nie zrobimy. A oprócz tego nic nam nie wyjaśniono więcej, skąd to przyszło, kto to stworzył. E, jakie są osoby odpowiedzialne za stworzenie tej polityki. Mhm. E, war, warto o tym wiedzieć, warto się o tym dowiedzieć. E, te, dużo rzeczy będzie dla nas jasnym, jasnych i, i właściwie nic nas nie zdziwi przez następne 10-20 lat, jeżeli Aha. ta polityka dalej będzie wprowadzana. No rozumiem. E, więc... Na początek, skądś skąd trzeba zacząć, więc ja bym na początku przedstawił Państwu Tobie dwa, dwa, tak naprawdę, można powiedzieć, dokumenty badawcze. Jednym z tych dokumentów, który powstał w latach 60., to był dokument, który tak naprawdę wyciekł w formie w formie książki do, na rynek amerykański. To był raport z Iron Mountain. Natomiast druga książka jest, że tak powiem, oficjalną publikacją Klubu Rzymskiego. i Ta publikacja się nazywa First Global Revolution. Pierwsza globalna rewolucja. I, mhm. i te dwa tematy, te, te dwie publikacje chciałbym tak na początku omówić. Tak więc pierwszy, pierwszy, pierwszy raport, czyli raport Zauran Mountain, omawiał problematykę tak naprawdę przeprowadzenia globalnej rewolucji, w tym sensie, że zastanawiano się nad tym, jeżeli Ameryka kiedykolwiek lub angloamerykański system kiedykolwiek podbije cały świat i zapanuje pokój to w jakiś sposób przekształcić całe społeczeństwo, które już nie będzie potrzebowało dłużej systemu wojen. W jakiś sposób przekształcić ekonomię, politykę, społeczeństwo całe, etykę, żeby nadal można było sprawować pewnego rodzaju kontrolę nad społeczeństwem, ale już bez, bez, bez że tak powiem, tworzenia Zagrożenia z, związanego z wojną. Więc szukano mhm. różnego rodzaju substytutów. Mhm. I w latach 60. E, dosz, e, że tak powiem, badanie to e, przedstawiło następujące wnioski: znaczy, w dziedzinie polityki e, właściwie zastanawiano się na tym, że e, żadna grupa polityczna, która rządzi w danym momencie w kraju nigdy nie utrzymała swojej e, władzy długo, mhm. e, kiedy straciła pewnego rodzaju e, odniesienie w stosunku do jakiegoś zagrożenia zewnętrznego. To znaczy, jeżeli kraj traci wroga, to może być wróg wewnętrzny, zewnętrzny. Politycy tracą w ten sposób, e, jeżeli obywatele nie widzą tego zagrożenia, no to tracą e, pewnego rodzaju e, szacunek do władz no i, i, i cały system hierarchii się zawala, więc trzeba było znaleźć jakiś substytut. Wtedy jeszcze nie, nie za bardzo wskazano, że tak powiem, jakieś zagrożenie związane z, z degradacją środowiska, aczkolwiek o tym wspominano, więc można powiedzieć, że już w, tam, już w latach 60. myślano nad tym, jak że, że jest jakieś rozwiązanie, że może globalne, globalne zagrożenie ekonomiczne będzie takim substytutem dla wojny. Ale czekaj, ale kto dokładnie o tym myślał? Kto to rozważał? Czy to był ten klub rzymski? Znaczy to, to, to, był, to był po prostu ta książka, tak naprawdę możemy to traktować w kategoriach, że tak powiem, to nie jest oficjalna publikacja, to jest to, to, to jest nieoficjalna publikacja osoby, która brała udział w tym badaniu. A czy ta książka została normalnie wydana jako książka, czy jest to jakiś po prostu... Tak. Tak? tak, tylko to autor nie podpisał się pod nią, ten, który aha. dopisał, ze względu na to, że brał, znaczy chciał opublikować to anonimowo, natomiast brał udział w tym, w tym badaniu. W tym aha, to było bada... nie wiemy, nie wiemy, kto to jest, tak? Możemy sobie postawić znak zapytania nad osobą, która brała udział w tym badaniu. A czy, czy ten autor jakby wymienia w tej książce jakieś osoby, które brały w tym udział, kto to w nie. ogóle jest? Nie. Czy, czyli jakby jest to taka, czyli mam, znaczy z, tego, z tego co mówisz, nie wiem, czy, mhm. tak ja to rozumiem, że to jest po prostu jakaś grupa ludzi, z którą on brał udział która zastanawia się nad tym, w jaki sposób jakby nad, nad tymi zagrożeniami, w jaki sposób wykorzystać jakby tą kartę przetargową w postaci właśnie globalnego ocieplenia jako, jak, jak do, do tego, żeby przeprowadzić zmiany na, na, na, na, na całym świecie, tak? Dobrze to rozumiem? Czy, e, czy poplątałem tak, no to był think tank tak naprawdę na powołany na dwa lata, więc Aha. to byli niezależni ludzie, w którym no. zlecono po prostu takie badanie. Oni się spotykali i opracowali sobie taki dokument w latach, kogoś w rządzie. W latach 60 tak? Tak. A wiesz, tak. wiesz mniej więcej, w jakim to było, w jakim to były kraje w te zaangażowane albo w jakim to było kraje To robione? było w Ameryce. w Ameryce. było w Ameryce i tym więc prawdopodobnie obywatele Ameryki, chociaż to nie jest do końca tam sprecyzowane. Mhm, dobra, kontynuuj, no. Więc pod względem ekonomicznym Wojna pisali wtedy, wojna generuje bardzo dużo, że tak powiem, zużywania różnego rodzaju rzeczy fizycznych, czyli tak naprawdę powoduje marnotrawstwo na potężną skalę, mhm. które jest tak naprawdę pod kontrolą rządu. Mhm. Rząd decyduje o tym, gdzie i w jaki sposób zrzucić bomby, wysłać samoloty, zbudować kolejne okręty i tak Jest to jakby drugi rynek, oprócz wolnego rynku, w którym uczestniczą normalnie obywatele. Aha. Drugi rynek jest w pełni kontrolowany przez państwo no i trzeba stworzyć substytut dla tego. Więc y, zasta zastanawiano się nad tym, że część ekonomii Aha. musi być, w części ekonomii musi funkcjonować dalej dokładnie ten sam mechanizm. To znaczy musimy mieć poza podażą i popytem, musimy mieć y, coś, co jest przedmiotem, y, że tak powiem, arbitralnej kontroli politycznej. To znaczy państwo będzie nadal decydować na co wydawać pieniądze w stanie tego zagrożenia, które będzie inne niż wojna. Mhm. No i pod względem socjologicznym no to zastanawiano się nad tym, żeby, jak utrzymać tą dynamikę społeczną związaną z tym, że jest zagrożenie wojny. To znaczy wtedy można utrzymać w łatwy sposób Hierarchię społeczną e, i poczucie lęku przed śmiercią fizyczną, mhm. no, powoduje to, że wszyscy ludzie są bardziej podatni na e, sugestie państwa, na, czy nawet e, potrafią, e, że tak powiem, poddać się jakiejś presji e, i ją, że tak powiem, zrozumieć się z nią pogodzić ze mhm. strony państwa. Więc to był pierwszy dokument i e, po prostu się zastanawiano, jak, jak, jak to zrobić w latach 60.. Natomiast w latach 90., w 91 roku, e, dosyć konkretnie dano odpowiedź na te pytania. Mhm. E, I e, odpowiedź na te pytania przedstawił Klub rzyms Rzymski. To jest think tank, który pracuje dla wielu instytucji międzynarodowych, m.in. Między dla Narodów Zjednoczonych. I dla Narodów mhm. Zjednoczonych on opracował właśnie. Publikację, która się nazywa The First Global Revolution mhm. i e, mówi o tym, tak naprawdę odpowiada na pytanie, jak przeprowadzić globalną rewolucję, pierwszą w historii świata globalną rewolucję I e, mówi dokładnie w ten, w, ten sam, w ten sam sposób jak we wcześniejszej publikacji, że musimy stworzyć pewnego rodzaju zagrożenie, które zjednoczy ludzi, i da, że tak powiem, pretekst do tego, żeby właśnie państwo mogło sterować całym, całym społeczeństwem i zjednoczyć cały świat tak naprawdę. I oni w publikacji z, właśnie z 91 roku napisali w ten sposób. I to jest oficjalny dokument, tutaj nie ma dyskusji, tak? Ci ludzie po prostu doszli do tego wniosku i przedłużyli swoje swoje myśli tak naprawdę narodom Zjednoczonym. Mm -hmm. Napisali na 74. stronie tej publikacji następującą rzecz. W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na taki pomysł, iż zanieczyszczenie, globa, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód i tam podobne spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość na poszczególne ich elementy Stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. Wskazując te niebezpieczeństwa jako wroga, możemy wpaść w pułapkę, przed którą już ostrzegaliśmy czytelników, a mianowicie pomylenia, objawów z przyczynami. Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez in ingerencję ludzkości w naturalne procesy i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej, tym tokiem myślowym prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość. E, więc oni mówią, że musimy stworzyć, stworzyć e, znaczy oni proponują, że musimy e, mhm. tak naprawdę zgodzić się na to, no. że jest globalne zagrożenie związane z zanieczyszczeniem, z groźmią globalnego ocieplenia, e, brakiem wody, jedzenia, głodu. Mamy głód globalny, więc tak naprawdę proponują... E, realne bądź nie, stworzenie kryzysowych sytuacji. Ale poczekaj, cykno, bo tutaj, to, to tutaj się pojawia dosyć takie poważne pytanie, czyli według ciebie po prostu zebrała się grupa ludzi, którzy cynicznie postanowiła po prostu znaleźć sobie wroga, tak, którego, którego obiektywnie biorąc tak w ogóle nie ma, czyli nie ma zagrożenia brakiem wody, nie ma zagrożenia tego, że jest to środowisko Des, psute. Według, według, jeżeli ja dobrze rozumiem, według ciebie po prostu oni sobie jakby sami to wymyślili, tak? nie, ma, nie ma czegoś, coś takiego w ogóle nie, nie występuje w rzeczywistości. Te zagrożenia, tak? Dobrze rozumiem? To znaczy, czy one istnieją, czy nie, no. no to wiemy, wiemy że tak. No jak pójdziemy sobie nad Wisłę albo nad Odrę, no to możemy zobaczyć, że rzeka jest brudna, nie da się kąpać, a nasi dziadkowie się w niej kąpali. Więc wiadomo, że jakby zagrożenia w forma, znaczy lokalne zanieczyszczenia funkcjonują na całym świecie. Mhm. I, I przede wszystkim one funkcjonują w krajach byłego bloku sowieckiego, gdzie u nas się w ogóle nie dbało tak, o, o, o środowisko. No i przede wszystkim w krajach biednych, które nie, nie mają możliwości zadbania o środowisko. No, o to. Więc to, to wszystko funkcjonuje i, i, i to jest fakt. Natomiast nie ma to takiej skali, o której mówią Narody Zjednoczone, że zaraz mhm. skończy się świat, jeżeli Aha, nic nie zrobimy. Więc problem CO2, jakby ja bym oddzielił od, od naturalnych Takich zagrożeń, które no, wiążą się z zanieczyszczeniem lasów, wód, mhm. bo to funkcjonuje. No i z tym trzeba sobie radzić. Moim zdaniem każdy państwo musi sobie radzić z tym samą. Czyli, czyli rozumiem, że ta cała nagonka na, na to zanieczyszczenie że musimy się przed tym bronić, bo jak nie to umrzemy jest po prostu wymysłem, tak? Do, tak, to znaczy to zostało stworzone i, i, i ci ludzie otwarcie o tym piszą. Te książki są dostępne, y, można w internecie sobie znaleźć i ściągnąć y, PDF-a i przeczytać. To, to nie jest to nie żadna tajemnica. Ale to w takim, to... Ja, ja rozumiem, ale to w takim razie y, jak, jaki poziom jakby z muszą reprezentować ludzie, którzy y, wiesz, walczą za matkę natura, za jakieś tam lasy i tak dalej, za yy, o środowisko? Jakby, wiesz, no ja... Skąd... Sk czy oni nie czytają takich książek? Znaczy, wydaje mi się, że... To jest... no, wiesz, to jest, to, to jest tak, że ja, ja, ja myślę, że ci ludzie nie są głupi. Ja myślę, że oni po prostu nie wiedzą, bo, bo co innego jest edukacja szkolna, mhm. czy wczesnoszkolna, gdzie nam się mówi, że, że jest Dzień Ziemi, mhm. I powinniśmy sprzątać, na przykład przedszkołą, albo, albo las posprzątać. Czym innym jest nawet edukacja uniwersytecka, gdzie mówi się o ekologii i kształci się ludzi z, z tytułu ekologii, gdzie się przedstawia, że tak powiem, różne publikacje, ale nigdy się nie przedstawia tej publikacji, która jest źródłowa dla całego tego procesu. Mm -hmm. I to są głównie, i to są głównie książki klubu rzymskiego. Mhm. No to, no jest, to jest, się to jest, pomija więc, więc ci ludzie są przeświadczeni o tym, że mają rację czyli z tego co mówisz, te wszelkie publikacje, którymi się kierują ludzie którzy walczą o naturę, wywodzą się od tego think tanku klubu rzymskiego, tak? dokładnie to, to są przede wszystkim dwie, dwie książki to, to był Limity, Limity wzrostu Mhm. Nie wiem dokładnie w którym roku zostało to publikowane. I druga publikacja to było. też to zapiszę sobie przypomnieć. Mhm. Generalnie na tych dwóch książkach opiera się cała nowoczesna ekologia i, i ruch ekologiczny, tak naprawdę. Więc a te publikacje po, po, po 30 latach są kompletnie nie nieadekwatne, bo się okazało, że nic prawie z tych publikacji nie było prawdą. Natomiast dziś stara się, że tak powiem, ludziom wmówić, że, że, że, że, że ci ludzie mieli w jakiś sposób rację. Mhm. No to ciekawe rzeczy ty prawisz, no, a, ale no mi, ja, ja powiem szczerze, że mi jest trudno uwierzyć, że, że, że ta propaganda jest na tak wielką skalę Słuchaj, to, to, to może tak, żeby zrozumieć, bo, bo teraz tak, to jest tak naprawdę pierwsza globalna rewolucja, publikacja, to jest punkt wyjścia. Mhm. Punkt wyjścia dla całego budowania systemu tak naprawdę globalnego, który objawił się rok później. Mhm. Więc to, był, to był przyczynek i tak naprawdę ta publikacja była kierowana dla klasy rządzącej, nie dla zwykłych ludzi. Dziś my możemy sobie to, że tak powiem, kupić lub ściągnąć internetu i się o tym dowiedzieć 20 lat później. Mhm. Natomiast ta publikacja była na rok przed spotkaniem w Rio. E, I to spotkanie odbyło się rok później, czyli w 1992 roku. I na tym spotkaniu sp spotkały się głowy wszystkich państw, lub przedstawiciele tych państw i e, rozmawiano na temat e, tego, że no tak naprawdę jest zagrożenie globalne. Pamiętajmy, że zagrożenie realne, globalne, którym które było, którym było e, tak, była zimna wojna, zniknęło. Mm -hmm. Więc nagle musieliśmy znaleźć substytut kolejnego realnego zagrożenia. Mm -hmm. No i tym substytutem jest globalne ocieplenie. Mm -hmm. e, w Rio w 1992 roku e, po, po tym spotkaniu opracowano dwa dwa główne dokumenty. Pierwszym to była Karta Ziemi e, jako 10 przykazań, jak to określił e, Maurice Strong, który był współautorem tego dokumentu. Mhm. E, napisał, że to będzie nowe 10 przykazań dla ludzkości. No i Karta Ziemi to był, to był, to był, kil, to był zestaw tam kilkunastu można powiedzieć przykazań, e, które razem zajmują tam kilka stron. Można sobie to przeczytać. No i tak naprawdę to jest manifest komunistyczny. To znaczy ponowne stworzenie na całym świecie jednego wspólnego systemu etycznego, który pozwoli nam na, że tak powiem, walkę z zagrożeniem ekologicznym. Mhm. Współautorem tej karty Ziemi był również Michał Gorbaczow, co ciekawe. I Steven Rockefeller, czyli trzy osoby, Maurice Strong, Michał Gorbaczow i Steven Rockefeller mm -hmm. napisali, że tak powiem, przygotowali ten dokument. No i co ciekawe, można było się zastanawiać, że nie będę omawiał, nie będę czytał całego dokumentu tutaj, bo nie, nie, nie mamy na to czasu. Natomiast każdy może sobie wejść się wydaje w internecie i znaleźć ten dokument i sobie przeczytać, co nam jest napisane i mhm. no, no i odkryć prawdę tak naprawdę. No rozumiem. <śmiech> ten dokument po, już po Rio, po spotkaniu w Rio został złożony w Arce Nadziei, ponieważ to jest 10 przykazań, tak jak powiedział Maury Strong, A -a. więc trzeba je sadzić w, nie w Arce Przymierza, tak jak było w Starym Testamencie opisane, A -a. tylko stworzono specjalną arkę, Aha. do której złożono ten dokument i ona e, potem e, krążyła po całym świecie. Można było ją odwiedzać jako no, swego rodzaju relikwie. No, I nie, też można znaleźć w internecie zdjęcia tej arki e, nadziei i Aha. zobaczyć sobie jak ona wygląda. Jest to bardzo ciekawe, bo wydawałoby się, że ten ruch jest czysto polityczny, a się no. okazuje, że wokół tego jest bardzo rozbudowany ruch religijny. Aha, aha, aha, to jeszcze ciekawiej. No kontynuuj, kontynuuj. No. Kolejnym dokumentem opartym tak naprawdę na karcie Ziemi, to był już dokument taki techniczny i można powiedzieć, że to była umowa międzynarodowa, która się nazywa Agenda 21. I ONZ sam napisał o, o Agendzie 21 w ten sposób. To jest cytat. Efektywna mhm. realizacja Agendy 21 będzie wymagać głębokiej reorientacji całego ludzkiego społeczeństwa, jakiego świat nigdy nie doświadczył. Poważnych zmian w priorytetach rządów i osób prywatnych oraz bezprecedensowych relokacji zasobów ludzkich oraz finansowych. Ta zmiana będzie wymagała troski o środowiskowe konsekwencje każdego ludzkiego działania, które powinno być zintegrowane z indywidualnym i zbiorowym podejmowaniem decyzji na każdym poziomie. Mhm. I Agenda 21 obejmuje wszystkie jakby to powiedzieć, elementy naszego życia. Mhm. Między innymi tak, rolnictwo, bioróżnorodność i zarządzanie ekosystemami, czyli tak naprawdę całe, wszystko co się dzieje w, w danym kraju, edukację, energię i mieszkalnictwo, populację, ludność, zdrowie publiczne. Zasoby i recykling, transport i zrównoważony rozwój gospodarczy. Czyli mhm. Więc tak naprawdę każdy aspekt ekonomiczny i polityczny zawiera się w tym dokumencie. I wszystkie kraje to podpisały. Polska również. Tak. Więc, więc teraz Polska realizuje Agendę 21. Każde kraje mają swoje punkty, że tak powiem, czasowe, do których w, w ciągu których muszą zrealizować pewne postulaty zawarte w, w, tym, w tym dokumencie. I na przykład ostatnia, ostatnio czytałem, że Kraków chce wprowadzić zakaz samochodów w centrum. Za jakieś 20 lat. A, za, no, za jakieś 20 lat? Nie. Zaka, zakaz y, wjeżdżania do centrum Krakowa starymi samochodami. Bo, starymi? Nie, zjadną, tak. No, no to i, i te typu działania są bezpośrednio wynikiem na przykład agendy 21. Ale no dobrze, ale 21 zakłada usunięcie wszystkich pojazdów prywatnych mhm. z miast. I wszystkich będą... zaraz, nie, zaraz, zaraz. Wszystkich prywatnych pojazdów z miast? Tak, nie będzie można się poruszać samochodami żadnego typu. No to jak, Jeden, jak będziemy się poruszać. Te pojazdy, będą do, jakie będą dozwolone, to będą podstawowe typu straż pożarna, policja, autobus, tramwaj. I... Nie, no to brzmi Atumier... naprawdę kosmicznie, ale już poczekaj, no to czym jakby, czym ludzie się będą poruszać? Metrem? No nie dojedziesz wszędzie metrem przecież. No tak, właśnie. Znaczy... Rowerem? Tak, no na piechotę albo rowerem, gdyby. tak jak w Chinach. Nie, no nie, no nie, to, to jest niemożliwe. No, w momencie, gdy na przykład żyjesz w jakiejś metropolii, to nie, nie możesz jechać rówelem, wiesz, 20 kilometrów z jednego końca miasta do drugiego. Nie? Jest to niewykonalne po prostu. Więc, to znaczy, Albo się yy, infrastruktura musiałaby zmienić do tego, do tego momentu, albo nie wiem sam system pracy i w ogóle yy. wszystko razem, wzięte. Yy. No i dlatego dlatego w Polsce, zresztą yy, no jak na całym świecie, buduje się linie dróg rowerowych. To, że mamy ścieżki rowerowe, które prowadzą do Nikon na przykład, do w różnych nika. miastach, wzdłuż no. Wisły, tak, bo i, i się mówi, że to jest, no, żeby, żeby sobie ludzie pojeździli. Mhm. Tak, racja, mogą sobie pojeździć, ale cała ta linia dróg rowerowych jest budowana, ponieważ wymaga tego Agenda 21. Rozumiem, no ale dobrze, ale... Bo chodzi mhm. o to, żeby, żeby ludzie nie jeździli pojazdami w ten sposób są łatwiej kontrolowani, tak jak, tak jak to ma miejsce w Chinach. To jest ciekawy temat, ale popatrzcie, ja na przykład jeżdżę codziennie rowerem po Krakowie i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, jeżdżę nie do tej po Krakowie samochodem w tym momencie, bo, bo, bo to byłaby to jakaś makabra dla mnie i jakby to, że oni budują ścieżki rowerowe i, i, i może go, mogę sobie na nich pojeździć, nie, nie musząc, nie, nie, nie, nie, wiesz, nie, nie, po prostu mam dużo miejsca na chodniku, tak? Nie muszę mhm. po nikim jeździć, to jest dla mnie dobre. Ja to nie widzę, jakby. E, znaczy nic, nie, to, nic złego to, w tym. To nie, nie? Chodzi, to nie chodzi o to, że na przykład jeżenie na, rowerem, na rowerze jest złe, bo ja też jeżdżę na rowerze. Mhm. To jest chodzi o to, że tu chodzi o to, żeby e, e, że ktoś postanowił, że w miastach za 20 lat mhm. nie będzie, ludzie prywatni nie będą mieli samochodów. Nie będą się poruszać pomiędzy miastami. Będą funkcjonować tylko w miastach. Nie będą mieszkać na wsi. Większość ludzi będzie mieszkać w miastach. Agenda Czyli... 21 to wszystko zakłada, że tak naprawdę no. mamy, będziemy mieli opustoszałe strefy poza miastami i Ej. miasta, które skupiają ludność ale... wewnątrz tych miast. Słyszałem o tym, ale yy, słyszałem o tym projekcie, ale czy... Za ile to ma być? Co 20 lat powiedziałeś? Odtąd, od teraz? Czy od to kiedy? znaczy, to. Ja powiem tak, że jest dużo, dużo na ten temat informacji z Narodów Zjednoczonych i oni mhm. sobie wyznaczają punkty, do kiedy ma być to zrealizowane. No i jest, są, są dwa, dwa, dwa takie punkty, to jest 2020 i 2035. Kiedy, oni, Kiedy uda im się. To wprowadzić, to zobaczymy, mhm. ile im się w ogóle uda to wprowadzić. Natomiast ten proces już na zachodzie ma miejsce. Polega on na tym, że nie rozbudowuje się infrastruktury poza miastami. Mhm. Likwiduje się punkty typu szpitale, straże pożarne, policje, szkoły poza miastami, zmuszając ludzi w ten sposób. Do tego, żeby musieli się przenosić do miasta. No rozumiem. Jestem... No. U, nas, u, nas, u nas to się zaczyna od tego, że żeby, żeby będą podnoszone obciążenia na rolników, że mhm. będą w pewnym, w pewnym momencie zmuszeni przenosić się do, do miast. No jest to mocne science fiction, to co mówisz w tym momencie. I pójdziemy teraz, pójdzie... będzie teraz krótka przerwa, tak żebyśmy mogli mhm. ochłonąć. Okej, okay, wracamy po naszej krótkiej przerwie do tego bardzo kontrowersyjnego tematu. No ja powiem szczerze, że jestem zdru, zdruzgotany tym, co mówisz. Dla mnie jest to trochę nie do pomyślenia, że ktoś jakby mógł w ogóle coś takiego zaprojektować, nie? Że... Mm, nie wiem, no nie mieści mi się to po prostu w głowie. No ale konty, konty, konty, kon, kontynuuj ten wątek, bo, bo jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to będzie, no? To znaczy no, trze trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że żadna administracja, nawet międzynarodowa, nie jest w stanie spotkać się powiedzmy w tym 92 roku i podpisać dokument, o którym nikt nic nie wie. Mhm. Prace nad tym dokumentem musiały trwać, przynajmniej wi wiadomo, że nad kartą ziemi pracowano 10 lat, czyli w latach 80 musiały trwać już prace i spotkania międzynarodowe wszystkich krajów na świecie. Ale poczekaj, ale mnie I interesuje... Już w latach 80. No. Była, było planowane, że ta polityka będzie wdrożona. Tak więc nad agendą 21 podejrzewam, że również pracowano 10 lat. Czyli już w latach 80., hmm. przynajmniej już były spotkania międzynarodowe na ten temat. Okej, okay, ale... Czy dla, kto, kto jakby jest projektantem tego, bo mówiłeś, że Gorbaczow tam był, że był Steven Rockefeller i to... Znaczy czy... mamy, hmm? mamy, mamy tutaj pewnego rodzaju, e, można by powiedzieć, ludzi najbardziej decyzyjnych z dwóch bloków, tak? Bo hmm. mamy, mamy Gorbaczowa z jednej strony, który był tak naprawdę e, szefem, prezydentem Rosji mhm. i jednocześnie, no i tak naprawdę on, on, on przygotował pierestrojkę, tak, poprzedzając mhm. upadek Rosji i poprzedzając e, te zmiany, które były w latach 90. no kiedy, o, o, i, i tak jak mówię, te prace na tym musiały już trwać znacznie wcześniej, więc prawdopodobnie mhm. No ale nie będę dalej się w tym kierunku. No, to no, no tak, tak, tak, tak. W po... mamy elity amerykańskie i jedną rosyjską. Tak, no rozumiem, trwa... no okej. Okay. Ale powiedz jeszcze o tych, bo ja nie, chyba jeszcze o tym nie mówiłem, bo jakiś czas temu oglądałem wywiad z Jimem, z Jimem Rogersem, facetem, który swego czasu był, pracował z George'em Sorosem z Quant, w, Qua, w funduszu Quantum Fund fan mm -hmm. dokładnie. I on w wywiadzie dla Fox z Asia TV powiedział, że, zapytano się go, w co on będzie teraz inwestować, nie? Mm -hmm. I on powiedział, że no, on teraz będzie inwestować w rolnictwo, ponieważ po złocie i srebrze jest to najlepsza opcja, ponieważ w rolnictwie jest największy odsetek y, samobójstw na przykład, nie? I mhm. ostatnio też słyszałem taki, taki, taki pogląd, że właśnie w Indiach, bo znajomy był, mhm. że w Indiach po prostu y, rolnicy indyjscy popełniają samobójstwa z tego powodu, że y, nie mogą wyżyć ze swojej ziemi, a nie będąc przyzwyczajeni od pokoleń do brania czegoś takiego jak kredyt, oni są przyzwyczajeni do odkładania po prostu swoich pieniędzy, 70% tego, co zarobią, nie? Mhm. A Monsanto po prostu proponuje im to, żeby oni ten kredyt sobie u nich zaciągnęli, prawda? No i to się z wieloma innymi tam ciekawostkami też wiąże. Mm -hmm. Ale no, to... no właśnie, ale ty mówisz o tym, że, że, że ludzie będą żyli tylko w miastach, nie będzie samochodów i... I nie, ja, I nie będziemy mogli, nie będziemy się mogli w ogóle co do lasu pojechać na przykład no to, A czy ja nie mówię tego personalnie do ciebie, tylko mnie interesuje, co faktycznie jest w tym dokumencie? Mhm. No. Słuchaj, to, to jest Agenda 21, to jest 100 kilka stron, więc je, jeżeli mhm. ktoś jest zainteresowany i chce przez to przebrnąć, trochę łatwiejszym dokumentem jest Karta Ziemi, no bo to, to jest, mówię, to, to można przeczytać sobie w przeciągu godziny. Mhm. Przez, przez agendę 21 trzeba się przebić. Tam mhm. jest dużo, dużo takiego bełkotu prawniczego, e, ale odsyłam do tego, więc tam, tam, jest, tam jest opisany każdy aspekt naszego życia. Tak naprawdę, jak mhm. będziemy żyć, w jaki sposób będziemy funkcjonować. Czyli w jaki po, sposób powiedz... będzie Przekształcony system, no. w którym, że tak powiem, ten system wolnorynkowy. No i co będzie się działo, tak? Tam, tam większość z tych rzeczy jest bardzo jasno opisanych. Czyli konkretnie, teraz mówimy o tym, że co? Że za 20 mniej więcej lat plan jest taki, żeby jeździmy rowerami, żyjemy wszyscy w miastach, tak? I co jeszcze? E, e, tak naprawdę e, może, może po prostu, żeby nie żebym nie musiał tutaj z pamięci Aha. opowiadać, co, co tam jest napisane, to może ja... Z, znaczy nie musisz dokładnie czytam, tego, czy, tego... Może przeczytam cytaty mhm. twórców tego dokumentu, co oni na ten temat powiedzieli. No dobra, okej. Okay. No więc tak, Maury Strong e, przedłożył podczas konferencji, na której właśnie była Agenda 21 przegłosowana. Następujące oświadczenie. Pojęcie suwerenności jest niezmienną, a nawet świętą zasadą stosunków międzynarodowych. Jest to zasada, która skutkuje powolnym i opornym ruchem w kierunku nowych wymogów globalnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Po prostu nie jest możliwym dla suwerenności, aby działała jednostronnie poprzez szczególne państwa narodowe, bez względu na to, jak potężne globalnej społeczności należy zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Tu mamy e, pierwszy przyczynek do tego, żeby pominąć e, narodową suwerenność. Mm -hmm. To znaczy ekologia e, i problem ekologiczny jest ogólnoświatowy, więc mm -hmm. e, tylko e, tworząc ogólno międzynarodowe instytucje możemy coś z tym zrobić, mówi no, rozumiem. No, Obowiązkiem jest... każdego człowieka, dalej pisze, mówi, obowiązkiem każdego człowieka, jest dziś dokonanie wyboru pomiędzy siłami ciemności i światła. Musimy więc zmienić nasze nastawienie, aby przyjąć od, odnowiony szacunek dla nadrzędnych praw świętej natury. Mhm. Agenda 21 tak naprawdę stawia znak równości pomiędzy człowiekiem i, a systemem ekologicznym. Jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę przeniesienie ludzi do miast E, wynika z pewnego przeświadczenia, że musimy w jakiś sposób odbudować system ekologiczny, który został zachwiany przez działalność ludzką. Więc e, to, to wynika z tej filozofii. Tak, ale, e, to, ale pisze, no. e, to, to jakby wytłumaczyć ci na temat tego, gdzie, gdzie będziemy, dlaczego będziemy jeździć na rowerze, być może. Mhm. Dalej on mówi coś takiego, że obecne style życia i konsumpcji najbogatszej klasy średniej, zawierające wysokie spożycie mięsa, korzystanie z paliw kopalnych, urządzeń klimatyzacyjnych, budowanie podmiejskich domów, nie są zrównoważone. Niezbędna mhm. jest zmiana, która będzie wymagała potężnego wzmocnienia wielostronnego systemu, w tym organizacji Narodów Zjednoczonych. Mhm. Więc, że tak powiem, ten bogaty zachód, styl życia amerykański czy, czy, czy świata zachodniego mhm. nie jest ekologicznie zrównoważony. Więc trzeba będzie ograniczyć e, no, ten cały dobrobyt, ponieważ on zaburza równowagę. I tak naprawdę Agenda 21 pisze o tym, że musimy wyrównać poziom życia wszystkich ludzi na świecie do jednego poziomu. I mhm. to zakłada transfer e, tak naprawdę funduszy, fabryk na cały świat. To, co Ameryka zrobiła, redystrybuując swój cały, że tak powiem, potencjał produk produkcyjny na cały świat, między innymi do Chin, mhm. jest efektem Agendy 21. I tak naprawdę budowania jedne, na jednym poziomie życia na całym świecie. No dobrze, ale yy, jeżeli, jeżeli biorąc pod uwagę, że że, że globalne ocieplenie byłoby czymś, co faktycznie istnieje w przyrodzie, to te wszystkie zabiegi są jak najbardziej wskazane, prawda? Natomiast z drugiej, z drugiej strony jakby mając świadomość tego, że tak jak mówisz, może to być po prostu coś, co jest wymyślone tylko na potrzeby zmiany systemowej, no to jest to dosyć dziwna sytuacja. Natomiast mnie interesuje, do czego to miałoby wszystko prowadzić? No, że wszyscy zaczynają nagle się troszczyć o, o globalne ocieplenie, żyją y, y, na tym samym poziomie, w miastach i co? No i no jakby, do, czy, jaki jest, do czego to ma prowadzić? Według, nie wiem, według ciebie czy tej karty? Mhm. E, to znaczy, no... Mówi się po prostu o budowaniu e, tak naprawdę no, nowej cywilizacji, tak która będzie oparta na kompletnie nowych zasadach, mm -hmm. odejścia od, od, od takiego systemu, e, który był dotychczas, na, na rzecz właśnie tej nowej, ekologicznej, że tak powiem, e, kultury. E, to może zrobimy tak, ja, ja, ja bym omówił tutaj e, procesy technologiczne, no, e, które są związane z, że tak powiem, z systemem wdrażania agendy 21 mhm. i z ekonomią. Ponieważ okay. cały ten ruch nie, nie, nie jest związany tylko, że tak powiem, ze sferą taką społeczną, gdzie ludziom się mówi, co mają robić, ale ma to duży związek następstwa ekonomiczne i technologiczne, które będą z nami obecne przez najbliższe 20 lat. Okej, okay, no to po dłużej. Mów, I mów. to wytłumaczy potem, co, jakby, dlaczego będziemy jeździć rowerami w miastach. okej. Okay, to jest, okay. to jest krytyczna sprawa. Dobra. E, no więc tak, wiemy o tym, że powstał rynek CO2. E, ten rynek CO2 e, tak naprawdę powstał po to, żeby regulować i kontrolować społeczeństwo poprzez podatki. Wiemy, że w normalnej ekonomii cała regulacja inżyniera społeczna polega na tym, że rzeczy, których państwo nie chce opodatkowuje, a rzeczy, które państwo chce, na przykład zwalnia od podatków lub dopłaca do pewnych działalności, które, które chce widzieć. Tak na przykład jak w Polsce się buduje sieć internetową, dopłaca się ludziom do, do tego, żeby mieli internet w domu. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że państwo chce. Mhm. Yy, yy, powstał rynek CO2. Yy, ten rynek CO2 yy, został tak naprawdę pier, pier, pierwsze wzmianki takie o których wiemy, które, które można znaleźć w internecie na, na temat rynku CO2 no, są zbieżne z, ze spotkaniem Rio yy, w 1992 yy, roku i tam yy, Edmund Rotszyd już wspominał o tym, że no my stworzymy taki że, że budowa tego nowego systemu globalnego będzie potrzebowała, wymagała pieniędzy. No i trzeba będzie tak naprawdę wprowadzić podatki globalne od CO2, mhm. od emisji CO2, no żeby tak naprawdę finansować cały, cały ten, całą tą zmianę systemową, ponieważ to będzie wymagało bardzo wielu pieniędzy. I kto dziś, kto dziś na przykład kontroluje rynek CO2? No to jest ta sama osoba, czyli Edmund de Rothschild. Rothschild. On działa poprzez Carbon Ring Consortium, mhm. które jest głównym graczem na rynku CO2. W internecie pojawiło się dużo, dużo publikacji na ten temat, ale jednym z, of z oficjalnych publikacji była... Była tego typu publikacja, gdzie możemy w niej przeczytać, że Carbon Ring Consortium pozwala firmom posiadającym zobowiązania z tytułu emisji CO2 na zakup wielu kredytów węglowych i uzyskanie praktycznych informacji o funkcjonowaniu tego nowego rynku. Mhm. Kredyty węglowe będą kupowane od krajowych i międzynarodowych projekt, projektów, które doprowadzą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Te kredyty węglowe będą dystrybuowane proporcjonalnie inwestorom konsortium. Czyli stworzono konsorcjum, które tak naprawdę tworzy, stworzyło rynek. Mhm. I, on, I tak naprawdę, czyli można powiedzieć, Brytyjczycy kontrolują rynek CO2. Mhm. I, I kiedy mówię o kontroli społecznej, to mówię, to jakby rozumiem to do, bardzo dosłownie. To znaczy poprzez podatki ekologiczne. Dziś, dziś się mówi o wprowadzeniu globalnego podatku ekologicznego. I to mówią ludzie, którzy są doradcami Obamy, to mówi bardzo dużo ekspertów na całym świecie, że musimy wprowadzić podatek globalny, globalny ekologiczny dla celów walki, no, tworzenia projektów, które będą walczyły ze zmianami klimatycznymi. Do czego, do czego to prowadzi tak naprawdę? Prowadzi to do tego, że... Mamy, mamy pojawia się realny problem CO2, z którym coś trzeba zrobić. Mhm. E, I państwa teraz będą tworzyć różnego rodzaju projekty, e, no tak naprawdę, które będą musiały walczyć z tym zagrożeniem globalnym. E, I tak. E, że tak powiem, tutaj głównym problemem CO2. Jest, jest kilka, że tak powiem rzeczy, które, które najbardziej frapują rządzących. To jest liczba ludności na świecie, mhm. który, którzy bezpośrednio przekładają się na emisję CO2. To są usługi, które, z których oni korzystają. To jest energia, która jest potrzebna dla, dla spełnienia tych wszystkich usług i tak naprawdę CO2, które w związku z tym jest produkowane. I to, ja bym to nazwał, że to jest równanie Billa Gatesa, który dokładnie w ten sposób przedstawia problematykę. To znaczy, <laughs> Czyli, że no. teraz on mówi tak, że pewną, którąś z tych rzeczy, który z tych elementów trzeba zredukować do zera, żeby sprowadzić emisję CO2 do zera, ponieważ to, to, to taka jest polityka, że tak naprawdę chciano by, rządy mówią o tym, że chciałby zredukować 80%, 50%. Mm -hmm. ale tak naprawdę cel jest taki, żeby było zero emisji CO2. Zero emisji CO2, aha. No. Tak, żeby nie produkować tego zagrożenia, że jedynie natura sama będzie sobie produkować CO2, a my nie będziemy się do tego, e, nie będziemy dodawać ze swojej strony e, tego typu emisji. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. Okej, okay. kontynuuj, tak. No. Więc... E, Bill Gates mówi w ten sposób, że któryś z tych czynników musi zejść do zera, żeby zredukować emisję CO2. Więc tak, po pierwsze mamy ludność i jeżeli chcemy zrozumieć, jak, jak ludność się wpisuje w tutaj w to równanie, to mogę zacytować tutaj artykułu z China Daily, gdzie jedna z osób związana z rządem wypowiada się na temat tego, jaki wpływ na CO2 ma populacja i dlaczego w Chinach stosuje się politykę jednego dziecka. I oni piszą coś takiego, że radzenie sobie ze zmianami klimatu nie jest po prostu tylko kwestią redukcji emisji CO2 ale wyzwaniem angażującym polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe i ekologiczne problemy, gdzie obawy dotyczące ludności wpisują się w ten obraz. <śmiech> w wyniku polityki planowania rodziny Chiny odnotowały 400 milionów mniej urodzeń, co doprowadziło do zatrzymania 18 milionów ton emisji CO2 rocznie. Mhm. Więc e, teraz niektóre państwa, bardziej totalitarne, podejrzewają, że mogą sobie radzić z tym problemem, e, naruszając pierwszy czynnik, to znaczy liczbę ludności. Wystarczy, że z, y, y, ograniczę populację w swoim kraju y, no i w ten sposób sobie poradzę z zagrożeniem. <śmiech> to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale w Chinach tak to dokładnie wygląda. Mhm. I głównym sponsorem, że tak powiem, polityki rodzinnej w Chinach y, jest y, Ameryka. I Ameryka gł... sponsoruje budowę klinik aborcyjnych, i tak naprawdę promocji różnego rodzaju technik zabezpieczania się tak, żeby nie, żeby nie mieć dzieci, czy też sterylizacji. To okay. jest jeden z czynników. Drugi czynnik to są, to są usługi, to jest produkcja energii. I teraz ONZ oficjalnie chce ograniczyć w przeciągu 30 lat lub szybciej, jeśli jest to możliwe, chcę ograniczyć, że tak powiem, zużycie energii na każdego obywatela. I każdy obywatel ma mieć limitowane zużycie energii do 70 gigajouli. Mhm. To, to w Polsce, chociażby w Polsce, będzie skutkować tym, że musimy sobie obniżyć o połowę nasz, naszą jakość życia. Znaczy to, co robimy w ciągu dnia, będziemy musieli przynajmniej ograniczyć o połowę. Bo mhm. Na Polaka średnio przypada 100 gigajouli. No, I teraz dla, na Amerykanina przypada bodajże 350 gigajouli, więc oni będą musieli zredukować swoją konsumpcję no, no drastycznie. drastycznie, drastycznie. Tak. I teraz, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że zwykły Polak powiedzmy zarabia nie wiem, 3000 zł i ma jakiś poziom życia, jakiś ma hmm. i będzie musiał to zredukować o połowę, no to się zastanówmy do jakiego systemu wracamy, bo to jest dosyć proste. Wracamy do systemu, który był 20 lat temu, znaczy do komunizmu, tylko w nowej formie. Poziom życia będzie no bym powiedział Dość marny, równy dla wszystkich oczywiście, z yy, nie wpisując w to władzę oczywiście, ale będzie równy, ale niski, bo wiemy, wiemy, wiemy jaki poziom życia był. Yy. Ale to, no dobrze, ale to mówisz, to to, to, to, to są to, to już brzmi zupełnie jak herezja, yy, bo... Wiesz, masz, masz tutaj cały czas rozmowy o tym, że będzie w ogóle wzrost gospodarczy, że łupki, że to wam, to siam, to i że Polska jest tutaj na, na, na dobrej drodze do rozwoju gospodarczego, a ty mówisz tu macie że za 20 lat, czy tam za, w ogóle no, są plany tego, żeby, żeby to wszystko, nasz, nasze PKB, rozumiem, spadło i, i wszyscy zaczynamy żyć... Yy. Jak kiniowcy trochę, tak? No, jak, to się ma do jak to się ma do rozwoju gospodarczego, który jest jakby, to, no. to, to może, Tym problemem dokładnie, który teraz poruszyłeś, zajmuje się klub rzymski. To znaczy klub rzymski mówi, że teraz jest kryzys, w związku z tym spada, spada tak naprawdę konsumpcja, w związku z tym spada emisja CO2, więc Klub Rzymski mówi, to dobrze. Mhm. I w związku z tym Klub Rzymski stworzył politykę, która się nazywa cofanie rozwoju. Znaczy Klub Rzymski mówi tak, to dobrze, że jest kryzys, mhm. ale niedobrze, że w bardzo chaotyczny sposób my zwijamy gospodarkę. Mhm. Musimy to zrobić w taki sposób bardzo, no musimy mieć politykę względem tego. To znaczy że to, że ludzie będą mniej pracować, będą mniej zarabiać, będą mniej produkować, ponieważ pamiętajmy, że Karta Ziemi, Agenda 21 zakłada zmianę pewnych paradygmatów, tak naprawdę odejście od, od systemu konsumpcyjnego gdzie tak naprawdę no, ludzie konsumują zbyt dużo, więc będziemy musieli zmienić tutaj, oni, oni starają się zmienić taki paradygmat, no, że na przykład praca społeczna będzie wartością, Ale... pomaganie innym ludziom będzie wartością. Rozumiem. I nie będą za to płacić. Ale I Ja teraz chciałbym zacytować, no. e, e, co, co oni piszą na temat e, cofania rozwoju. Okay, no. bo, bo to jest bardzo ciekawe, bo to są ich dokumenty, i, I oni tworzą politykę dla Unii Europejskiej, i Unia Europejska się z nimi zgodziła. No, e, i, I klub rzymski pisze w ten sposób. Czy moglibyśmy zrobić to lepiej, jeśli chodzi o, o zarządzanie tą polityką zamykania, e, że tak powiem, produkcji? I czy możemy to zrobić lepiej w przyszłości? Czy istnieje możliwość społecznie zrównoważonego, ekonomicznego cofania rozwoju? Jakie są opcje dla krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się, które muszą nadal wzrastać, reagowanie na tą sytuację. Ci, którzy proponują krótkofalowy zielony kenzy, kenzianizm lub zielony New Deal jako środek tymczasowy, no. są bliżsi ekologicznej ekonomii. Jeżeli inwestycje publiczne muszą rosnąć, gdyż rzeczywiście muszą wchłonąć wzrost bezrobocia, lepiej jest przenieść je na opiekę społeczną obywateli, i produkcję zielonej energii niż na autostrady i lotniska. Cofanie rozwoju oznacza także zmniejszenie wielkości globalnej gospodarki północy. Chodzi o zmniejszenie zdolności do wydobywania, do wydobywania zasobów i wydobycia w ogóle, które będzie sprawiedliwe, zmniejszające nierówność lub przynajmniej tworzące, jeśli to możliwe, sprawiedliwy podział. Oto przykłady polityk, które mogłyby zostać wprowadzone w celu wspierania pozytywnych Inicjatyw na poziomie lokalnym. To jest bardzo ciekawe, bo to są, to są rozwiązania na temat tego, co, e, w jaki sposób ludzie będą zatrudniani w niedalekiej przyszłości. Tak. E, e, to jest tak, kolektywne zmniejszanie siły nabywczej dla pozyskania za zasobów naturalnych, czyli obniżenie wartości pieniądza, e, monetarne cofanie rozwoju i lokalizowanie, zmniejszanie ograniczeń prędkości. Czyli będziemy wolniej jeździć po mieście. Jeśli 50 na godzinę w centrum miasta to jest mało, no to będziemy jeździć wolniej, żebyśmy, że tak powiem, czas zarabiania pieniędzy się wydłuży po zyskiwaniu zysku. Trzydniowy mhm. e, dzień pracy. Trzydniowy tydzień pracy, przepraszam. Ograniczenie godzin otwarcia sklepów. Zmniejszenie dostępności narzędzi wydobywczych certyfikaty na, min na minerały, sanktuaria mineralne i biologiczne, czyli zamykanie obszarów, e zmniejszanie infrastruktury do produkcji i konsumpcji, czyli zamykanie lo lokali i fabryk, e ograniczenie ilości lotnisk, e ograniczenie ilości dróg i ich przepustowości, czyli nie okay. będziemy budować więcej dróg, dawałoby się, tylko będziemy coraz mniej budować. Ograniczenie produkcji przemysłowej oraz e, sprzyjanie lokalnej gospodarce w handlu międzynarodowym. E, no i tak dalej, i tak dalej. E, wycena nieodpłatnej pracy, czyli wolontariat, e, zmniejszanie nierówności wynagrodzeń e, i tak dalej, i tak dalej. No i ci, ci ludzie zastanawiają się na tym, dobrze, skoro zamykamy wolny rynek, zamykamy całą gospodarkę, tak? ludzie tracą pracę, mhm. no to musimy państwo w jakiś sposób będzie musiało zatrudnić tych ludzi e, do różnych prac. No Lub tak, tak. narzucić z góry na przykład, że my będziemy pracować trzy dni w tygodniu, nie pięć. Wtedy no tak. będziemy jakby mniej konsumować siłą rzeczy, tak? No, Więc... i jeżeli na przykład wszystko by było tańsze e, i pracowalibyśmy tylko trzy dni w tygodniu, to ja nie widzę w tym nic złego, ale... Ale oni mówią o zmniejszeniu siły nabywczej pieniądza. Więc wszystko będzie droższe. Czy, czyli, ale to wtedy, no jakby, no właśnie. No czyli... właśnie, wtedy mamy obniżenie standardu życia. Ale do... i... Wyrównanie standardu życia w, życia w dół, tak naprawdę. No właśnie, nie. ale to, czy, jakby, czy komu ma to służyć? Bo na pewno nie, nie, no nie ludziom, nie? No nie, to, to, to tak naprawdę tu chodzi o budowanie globalnego, zunifikowanego systemu niektórzy to nazywają nowy porządek świata, niektórzy to nazywają rząd globalny, rozumiem, ale rozumiem. tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy na całym świecie mieli wystandaryzowane, wystandaryzowane życie na pewnym poziomie. Ja to rozumiem, I, tylko, czy, już... tylko dlaczego ma, mamy ten, ten, te wystandaryzowane życie ma być na poziomie yy, Chin? Bo jeżeli wartość nabywcza, pieniądze spada, pracujesz trzy dni w tygodniu, nie możesz więcej, no to nie jest zbyt różowo. No to jest, to jest koniec klasy średniej tak naprawdę. To jest zamykanie małych i średnich przedsiębiorstw. To jest branie pod, pod swoją, że tak powiem, pod swoje zarządzanie, czyli nacjonalizacja tak naprawdę zakładów produkcyjnych lub tak naprawdę forma faszyzmu, czyli pozwolenie na pseudo monopole, czyli duże korporacje będą, że tak powiem, produkować pewne rzeczy i nikt więcej. Mhm. To, to, to cała ta problematyka CO2 nie, nie prowadzi do niczego dobrego. To, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo co innego jest dbanie o lokalne środowisko i wyrzucanie śmierci do śmietnika, nie do lasu. Mhm. A co innego jest y, y, polityka y, tak naprawdę agendy 21 i problem CO2, który Zakłada zniszczenie całej ekonomii świata zachodniego. Znaczy z tego I transfer no. i transfer, że tak powiem mocy produkcyjnych tak naprawdę na południe i na wschód. Na południe, To już, już się stało. To ostatnie 20 lat nie poszło na marne. Znaczy większość siły produkcyjnej tam przeszło. I to jest no ale poczekaj, poczekaj, na, na południe, i na wschód, czyli gdzie? No, czyli mamy całą Euroazję, ale tą północną, tak, czyli, czyli Chiny, Indie, co tam mamy, Pakistan, tak, no, tamten rejon generalnie. Afryka, w Afryce dużo się mówi, ale na nic się tam nie robi, więc raczej bym nie, nie liczył na to, że kiedyś będziemy mieli tam centra produkcyjne, czegokolwiek oprócz, oprócz kopalni. Mm -hmm. No, ale z, z tego, co mówisz, to y to te zmiany, znaczy ta, to, to ma prowadzić do tego, że ludzie będą po prostu, że, że ludziom się będzie żyło gorzej i e, takie warunki na pewno nie będą sprzyjały rozwojowi, tak? Lu, ludzi, czyli nie będą na przykład chcieli się e, nie wiem, rozmnażać, tak? Rozumiem. Nie, no, dziś, dziś mówi się o tym, żeby wprowadzić politykę jednego dziecka na całym świecie. Tak, tak, tak wielu mówi, że tak powiem, w cudzysłowie ekspertów, ludzi typu Bill Gates czy Ted Turner, który jest właścicielem CNN. Mhm. Ci ludzie mówią o ograniczeniu populacji wprost. Oni chcą wprowadzić ograniczenie populacji do do poziomu, w którym będzie można tym łatwo zarządzać. No, cokolwiek by sobie człowiek o tym nie pomyślał, no, to jest promocja tak naprawdę e, no, redukcji populacji tak? i żeby ludzie się na to zgodzili. Ale ci ludzie, ci ludzie te Turner, Bill Gates, e, oni to robią z, ze względu na miłość do natury, czy do przyrody, żeby uchronić niedźwiedzie, sarenki i, i lodowce? Przed tym, czy, czy... Dlaczego oni mieliby to robić? Ja to mnie zastanawia, bo to jest jakby... No, znaczy, to, to, jest, to motywacje, to jest, motywacje to jest... tych ludzi, no to ja już nie będę, nie, nie będę że tak powiem, dywagową, no bo trudno powiedzieć, co oni mają w głowie, tak? Mhm. Natomiast... <coughs> chociażby od strony technologicznej. To jest, to jest bardzo ciekawe, że tutaj, tutaj no Bill Gates ma bardzo dużo do powiedzenia, no bo jest multimiliarderem i on sponsoruje wiele nowych technologii, które miałyby rozwiązać, że tak powiem, dużo, dużo problemów tego typu związanych z globalnym ociepleniem. No i tak naprawdę on, on mówi y, o, o, po pierwsze o rozwoju technologicznym i z tym się zgadza z nim ONZ. I ONZ powiedziało tak, że e, żeby z, zrobić ten skok mhm. e, z obecnej e, ekonomii, którą oni nazywają brązową czy tam czarną, tak, czyli, czyli, czyli tej ekonomii węgla mhm. do czystej technologii ziel zielonej, mhm. trzeba zainwestować potężne pieniądze żeby stworzyć technologię wytwarzania energii, no czystej energii. I dla tego celu ONZ chce, zaraz tutaj powiem, bo gdzieś miałem napisane, ile miliardów ONZ chce 76 bilionów dolarów w przeciągu 40 lat wydać na stworzenie nowego systemu tak naprawdę wytwarzania energii. No i żeby ten system działał tak naprawdę, no to na dzień dzisiejszy trzeba byłoby około od, od 5 do 7% PKB świata wydać. To znaczy oddać pieniądze onz owi żeby zbudował nowy, nowy system mhm. wytwarzania energii. A kiedy wiemy, że, że dzisiaj PKB światowe spada i mamy jeszcze, że tak powiem, E, e, tak naprawdę spadek dochodu, czy też produkcji i, i w związku z tym mniej zarabiamy i gorzej nam się żyje, no to tym, tym większy odsetek tych pieniędzy będzie wą, wędrował do NZ. i dlatego dziś mówi się o tym, o globalnym podatku, żeby móc y, te pieniądze przetransferować do ONZ-u mm. na budowę nowych technologii, które będą walczyły z tym klimatem. Y, Natomiast efekt, efekt budowania tych technologii, co jest ciekawe wielu specjalistów i Bill Gates i, i Bill Joy na przykład, e, szef Sun Microsystems pisze o tym, że rozwój tych technologii będzie prowadził w przeciągu 10 do 20 lat do sytuacji, w której jedynie 10% populacji obecnie pracującej e, w tworzeniu czegokolwiek będzie potrzebne. Mhm. Czyli oni mówią o tym, że co z, jest problem z populacją. Co zrobić z tymi 90% ludzi, którzy już nie będą potrzebni w fabrykach, nie będą potrzebni w obsłudze czegokolwiek, bo maszyny będą się same obsługiwały. Będziemy, mieli, e, będziemy potrzebować tylko techników, techników i tak naprawdę z tych dzisiaj powiedzmy 6-7 miliardów będzie potrzebne 10% może populacji. 10%. E, mhm. Więc... E, no, no to jest, to jest więc, więc całe, całe to działanie ma na celu tak naprawdę, no, nic z tego pozytywnego nie wyjdzie oprócz tego, że ludzie przejmą pełną kontrolę nad społeczeństwem w skali globalnej. Coś do czego jeszcze wcześniej w naszej historii świata nie doszło, mhm. bo nawet system komunistyczny, no to można, można tam dywagować, tak że to była połowa świata albo jakaś część świata i była pod jedną kontrolą jednego systemu, czy system brytyjski, który też można powiedzieć, że miał może połowę świata i, i... natomiast w skali globalnej nikt tego nie zrobił, a cała ta prze... całe to przejście, realizacja całej tej polityki związanej właśnie z ochroną środowiska w skali globalnej mhm. będzie prowadziła do zniewolenia ludzi i tak naprawdę do tego, że no dziś Chiny już same redukują swoją populację. I wzywają świat do tego, że to jest dobry przykład dla realizacji polityki ochrony środowiska. No brzmi to, brzmi to naprawdę koszmarnie, ta cała, ta cała historia. No na pewno będzie tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli faktycznie standard życia będzie spadał tak jak teraz, no to faktycznie na no nic tego dobrego nie wyjdzie, natomiast... Wydaje mi się, że no, weźmy na przykład Grecję, to co się, się dzieje w Grecji tak, w tym momencie, że Grecja jako kraj zaczęła pajtować, mm. bankrutować, no i faktycznie Grecy się wyszli na ulicę, zaczęli, zaczęli protestować. Więc myślę, że tak jest, drastyczne zmiany mogą po prostu wywoływać jakieś no, mocne napięcia na świecie jeżeli nie będą to, z... o chyba, że będą to po prostu zmiany bardzo wolne, prawie niezauważalne, tak? Znaczy tak, że, że tutaj, no. tutaj założenia czasowe, większość raportów ONZ mówi, mówi do, daje taki czas na realizację tych projektów, to jest 2035, to jest 2050, więc to, to jest kilka dekad, tak? To z perspektywy może zwykłego człowieka, który siedzi i ogląda serial, to może to jest wieczność, ale y, to, to, to, to już są następne pokolenia ludzi, tak? To nie jest wcale tak daleko, a, a, a te zmiany będą coraz bardziej drastyczne. Y, to znaczy, im dalej będziemy wchodzili w ten system, tym bardziej będzie on inwazyjny i będzie wchodził w, nas, w nasze życie mhm. poprzez te różne formy kontroli. I dzisiaj, dzisiaj jest bardzo ważne, ponieważ bodajże w czerwcu jest spotkanie, to, które mieliśmy Rio w, 2000, w 1992 roku. Dzisiaj jest powtórka tego. Znaczy po 20 latach z powrotem spotykają się ci sami ludzie i teraz jest plan, żeby to, co zrobili do tej pory rozszerzyć. Mhm. I mówi się, to, to spotkanie będzie się nazywało Rio plus 20 i ONZ sam mówi swoimi słowami, że wzywa, by umieścić planetę i mieszkańców w centrum zrównoważonego rozwoju, czyli to, co teraz zrobiono ekonomicznie w stosunku do firm, mhm. w stosunku do transferu pieniędzy, coś, co zrobiono instytucjonalnie. Dziś to ma dotknąć wszystkich ludzi. Co się za tym kryje? O, za tym się kryją globalne podatki. CO2, mhm. których żąda ONZ, a za którymi Ameryka jest, obecna administracja jest jak najbardziej za i administracja Obamy, ludzie z administracji Obamy wzywają do tego, żeby podczas tego spotkania no, dogadać się, tak, co do podatków ekologicznych. Więc dziś, dziś tak naprawdę, no, w niedługim czasie będziemy mieli tak naprawdę bardzo ważne spotkanie, któremu się warto przyjrzeć i, i, i zobaczyć, co tam się będzie działo. No bo, to, ja nic dobrego po tym spotkaniu sobie nie, nie, nie myślę, tak, że tam gdzie się Gdzie wszystko spotkanie będzie, to powiedz? E, bo... Gdzie będzie? Tak. E, w Rio, czyli Rio, w, w Rio, Rio de Janeiro w Brazylii. A kiedy dokładnie? Jeszcze jakaś data dokładna? Eee, daty konkretnej nie mam, ale to będzie bodajże w czerwcu w tym roku. To, to Dużo już jest artykułów na ten temat, więc można się łatwo, łatwo zorientować. Na eee. Bruzen Planet też, też są na ten temat artykuły, więc tam na pewno można znaleźć dużo informacji. Rozumiem. No dobrze, to teraz zrobimy sobie krótką przerwę i wracamy z powrotem do naszego tematu. Dobrze, więc wracamy po krótkiej przerwie do tematu CO2 i globalnego ocieplenia i wszystkiego co się wszystkich dziwnych rzeczy, które się z tym wiążą, więc oddaję ci głos Tomku z powrotem. Dziękuję. Więc tak naprawdę powinniśmy dzisiaj kiedy, kiedy, kiedy już wiemy, jaka jest obecna, co było że tak powiem, skąd się wzięła e, problematyka CO2, kto ją stworzył, jakie, jakie mamy konsekwencje tego, co, e, e, co w związku z tą polityką, się, e, które się wiążą z tą polityką. E, możemy sobie zadać pytanie, to jak, jak będzie wyglądać przyszłość. Jeżeli ktoś zaprojektował te zmiany do dzisiejszego czasu, to zaprojektował ktoś kolejne kroki. Tak jest. Narody Zjednoczone e, dały... Instytutowi, który się nazywa TELUS mhm. i Global Scenario Group e, oraz Stockholm Environment Institute, e, dał do opracowania właśnie dokument na ten temat. Jak przejść do nowego, tego zielonego świata ekologicznego. Mhm. E, I oni e, tak naprawdę piszą o tym, że będziemy żyli, no, oni to określają ekokomunitaryzm. I będziemy żyć w, tak naprawdę w komunizmie tak. ekologicznym w, komunizmie e, w ramach Agendy tak. 21. Będziemy żyli w małych, w małych miasteczkach z kilkoma megamiastami, mm. w których będzie trochę więcej ludzi żyło. Mm -hmm. e, I oni piszą o kilku scenariuszach przejścia e, do systemu. To znaczy zakładają reformy polityczne, o których piszą, że reformy polityczne będą trwały zbyt długo. Nie mogą sobie na nie pozwolić. Nie mogą też za bardzo sobie pozwolić na działanie sił rynkowych, ponieważ one są zbyt, nie są ukierunkowane odpowiednio, żeby przeprowadzić tego typu transformacje. Nie, są też, nie chcą też doprowadzić do totalnego nie chcą też doprowadzić do totalnego załamania się systemu. Mhm. E, a, natomiast chcą w bardzo powolny sposób doprowadzić do budowy właśnie tego ekokomunitaryzmu. I ten system, e, ten system powol, powolnej transformacji to jest jedna z rzeczy, z rzeczy która powinna nas interesować. No i dzisiejsza sytuacja na świecie, e, tak naprawdę związana z, działa z działaniami militarnymi. To znaczy dziś widzimy, że jest bardzo duża presja na to, żeby e, anglo-amerykański system chce podbić e, cały Bliski Wschód i Afrykę. Mhm. E, no i to prowadzi do wojny. To prowadzi w prosty sposób do większych lub, lub mniejszych konfliktów. No i więc mamy dwa scenariusze. Tak naprawdę scenariusz wojny, który pozwoli wprowadzić większość rzeczy systemowych lub powolne zmiany w ekokomunitaryzmie. I e, dokument badawczy stwierdza, że w dwóch tych, e, że tak powiem, e, scenariuszach drastycznie spada wielkość populacji. To znaczy mamy spadek ekonomiczny, czyli produktywność ekonomiczna i ekonomia generalnie będzie spadać, Będziemy mieli załamanie populacji. W czasie jeśli chodzi o wojnę, to jest mhm. dość zrozumiałe, bo w czasie wojny dzieją się straszne rzeczy, ludzie umierają, mhm. konflikty. Natomiast w ekokomunitaryzmie byśmy się tego nie spodziewali. Natomiast oni piszą, że to się będzie wiązało z, yy, z depopulacją tak naprawdę. Mhm. Natomiast w czasie wojny będzie bardzo negatywny wpływ na środowisko kiedy w ekokomunitaryzmie będzie dobry wpływ na środowisko. Mhm. Dobrze, ale w wojnie rozumiem, jakby miała się odbyć do populacji, natomiast w ekokomunitaryzmie, jakby, jakby miało dojść do tej do populacji? Czy są jakieś wytyczne? Jakby się to miało. Oni piszą w ten sposób, ja tu zacytuję. Na 58. stronie tego dokumentu, on jest dostępny na Prison Planet, można sobie cały ten dokument ściągnąć i przeczytać. Na 58. stronie tego dokumentu jest napisane, że przyspieszenie stabilizacji populacji jest zarówno celem, jak i środkiem do wielkiej transformacji. W końcu zmniejszenie śmiertelności i przyrostu populacji może poprawić jakość życia dla dzieci, wzrost przeżywalności, wzrastanie i rozwoju dla ich matek, niższą śmiertelność i zwiększenie możliwości edukacji, pracy i dochodu itd., mhm. itd., tak jako środek wielka transformacja staje się bardziej realna w świecie o niższej populacji. Mniejsza ilość osób zmniejszy presję na środowisko i zmniejszy szereg ubogich. Mhm. Więc oni piszą w ten sposób, czyli dajmy na to w Warszawie czy, czy w Krakowie, powiedzmy, jest nie wiem, milion obywateli i teraz wszystkim zabierzemy, zabierzmy, 90% ich dochodów no to wszyscy będą biedni, ale jeżeli te 90% ludzi usuniemy, no to wszyscy będą, można powiedzieć, żyli na dobrym poziomie. No, no, no tak, można tak powiedzieć. Nie? Więc to jest, to jest tego typu logika, tak? że, że można budować bogactwo na przykład w kraju, bo ja ukradnę sąsiadowi. Tak? No coś w ten, w ten sposób wydaje mi się, że oni rozumują. No tak, no, ja to, to jest logiczne jeszcze, ale mnie interesuje to, w jaki sposób technicznie miałoby się to odbyć, bo jak masz wojnę, to po prostu ludzie giną od chemii, wybuchów i tak dalej. Natomiast w takim systemie, nie wiem, no, jakbym się, jak jakbym się to miało odbyć, żeby ludzie po prostu zaczęli e, e, umierać. No. Wiesz co, no to... Tu trzeba by zrobić bo to jest oddział, wiel, bo program to jest... chyba na ten temat, no, bo to jest, bo Zróbmy program, do jak, jak ten na temat umierania właśnie ludzi, to będzie my tu musielibyśmy zrobić program właśnie na temat wszystkich tych teorii spiskowych, jak ludzie myślą, że są że tak powiem truci, dlaczego mamy, dlaczego mamy coraz większą bezpłodność. No właśnie, to może czegoś, to może... raka i tak dalej, i tak dalej, ale to. No. To, to, to wydaje mi się, że to jest temat na, na godzinny, godzinny program No to ja myślę, że, że, że, że zróbmy go, zróbmy coś takiego, bo to będzie, myślę, ciekawe. No ale dobra, wracając do tego ekokomunitaryzmu, tak? Mhm. Że mamy tą, ty mówię, że jest scenariusz wojny i że będzie wszystko fajnie, pięknie i za, za, za, za pozytywnymi skutkami dla Matki Natury, tak? Na tym skończyliśmy. Mm. Czyli no, jesteś tam jeszcze na ten, na ten temat? Tak, tak, tak. No więc e, oni piszą, że będą potrzebować, e, będą potrzebowali e, kilka rzeczy. To znaczy, e, piszą, że do, do roku 2015 w większości krajów e, będzie, będą ustanowione rządy technokratyczne. Co to oznacza, że to jest odejście od demokracji, tak naprawdę. To, co dziś się stało, e, dzieje się we Włoszech czy w Grecji, gdzie mm. mamy ludzi mianowanych przez nikogo, no tak, Mario Monti i tak, dalej. i tak naprawdę to są bankierzy lub ludzie e, instytucji finansowych. E, no to, ma, to mamy technokratyzm i, i mhm. to jest model, który oni chcą wprowadzić e, e, w, ramach, w ramach tej transformacji światowej. Mhm. Czyli rząd, rząd, rządy będą sprawowane przez techników, naukowców, e, profesorów, a nie ludzi, którzy będą wybrani mhm. e, przez ogół społeczeństwa. Mhm. E, drugą, drugim bardzo ważnym modelem będzie e, pozorna transformacja władzy, przeniesienia władzy e, do wszystkich ludzi. Znaczy, Ludzie muszą mieć e, cały czas poczucie, że mają wpływ na system. I do tego, do tego e, będą stworzone organizacje e, Pozarządowe, typu mhm. fundacje, typu e, grupy, e, które się tam zrzeszają, tak? Grupy rolników, grupy, mhm. grupy producentów, grupy takie i inne. Tylko one będą, to będą sztuczne twory. I e, ten dokument badawczy pisze o potrzebie stworzenia globalnej e, grupy, mhm. która będzie w stanie. E, reprezentować społeczeństwo całego świata i domagać się zmian, które będą spójne z systemem transformacji. To znaczy, że ludzie powiedzą, nie, my mamy, my mamy dosyć takiego życia. Chcemy, chcemy, żebyście na przykład budowali drogi rowerowe. <śmiech> no, tak. <śmiech> Albo byśmy chcieli, żebyście wysiedlili wszystkich ludzi ze wsi i do miasta ich przenieśli, bo to źle wpływa na środowisko. To chodzi, no. że Musi być zbudowana taka ogólnoświatowa grupa oddolna, w cudzysłowie oddolna, która będzie, która będzie spójna w swoich dążeniach z systemem globalnym, budowania globalnego systemu, transformacji tej światowej mhm. i budowaniu rządu światowego. No. I pierwszym zaczątkiem tego ruchu jest, no niestety wygląda na to, że ruch ten yy, yy, okupacji no, yy, Wall Street, to, to, to, jest, to jest chyba był pierwszy strzał taki, próba zbudowania pierwszego globalnego ruchu, gdzie ludzie się jednoczą i protestują przeciwko czemuś, Aha. a chyba nie wiedzą czemu. <śmiech> <śmiech> chyba, żeby tylko spuścić ciśnienie. to jest pierwsza próba, tak? Aha. Oni piszą, że, że ten ruch będzie musiał przejść przez wiele prób, żeby się wyklarować w przeciągu 10-20 lat. Mm -hmm. Wtedy ci ludzie dopiero będą już tak skonsolidowani w swoich działaniach ogólnoświatowych. No i po, po to mamy tworzone prawdopodobnie portale społecznościowe, żeby też w ten sposób móc e, e, kontrolować ludzi, tak? I tworzyć tego typu e, społeczność międzynarodowa. Mm -hmm. No to, to, to jest no, bardzo ciekawe. Czyli ten... E... No... Tak, tak. No. Słucham cię. No. Więc ten, ten dokument, Ja że tak powiem, polecam do przeczytania ten dokument, tych, którzy mogą go, go przeczytać na stronę I, Prison Planet. Jeszcze raz jest, powiedz, tak. jak on się nazywa, Tomku. Słuchaj, to się nazywa, już ci mówię, Great Transition, pan wie. Great Transition, okej. Okay. Tak, no, my, my to że się przetłumaczyli, wielka globalna transformacja, Mhm. bo też w wielu, w wielu dokumentach taki, taki, taka nazwa się pojawia. E, e, więc odsyłam ludzi, żeby sobie przeczytali ten dokument lub Jasne. opracowanie na stronie Prison Planet e, i naprawdę bardzo dużo rzeczy w najbliższej przyszłości e, nikogo nie zdziwi mhm. e, i wydaje mi się, że, że no generalnie stoimy, stoimy w Dziś historycznie na no, takim rozdrożu pomiędzy e, tym, co nas czeka i wiem, jeżeli ktoś rozumie ten system, to wie, co, wie, co nas czeka. Znaczy nic dobrego. Mhm. A e, z drugiej strony no, z tym systemem taki, który nie jest perfekcyjny, systemem demokracji i wolności. Mhm. I pytanie, jaką drogę ludzie wybiorą i e, jak nam się da, uda może pokierować... E, no tą historię, żebyśmy nie, nie, nie znaleźli się tam, gdzie dla nas już zaplanowano to miejsce, że się mamy znaleźć. No właśnie. Ty, Więc zobaczymy, no. zobaczymy jak to się wszystko potoczy, natomiast dziś żyjemy w, w takich no, krytycznym, krytycznym okresie moim zdaniem, historycznym. No ale czy ludzie mają jakikolwiek wpływ na to, co na to, to, to, to się wydarzy? Chyba nie, nie bardzo. Chyba większość w ogóle nie jest świadoma tego, co no, ja mówiąc szczerze, nie, nie miałem. Pomimo tego, że się interesuję y, tematami, y, jakich poruszyłeś na Pleasant Planet, to nie miałem o, o tym, co mówiłeś, żadnego pojęcia. A co dopiero tacy normalni, tak zwanych chleba, więc dla mnie to jest, no, nie wiem, czy cokolwiek tutaj może być jakoś, nie wiem, drastycznie zmienione. Dopóki. No nie wiem, weź, weź pod uwagę na przykład Stany Zjednoczone, nie? Jak, jak, jaki, jaki już jest tam, jaka wielka jest depresja gospodarcza, jak wielu ludzi traci pracę, jak bardzo obniżył się standard życia. No i nie, nie, nie ma tam jakichś specjalnych, nic się tam specjalnie nie dzieje, oprócz tego, że jest ten ruch oku, ok, ok, okupacji Wall Street i pa, trochę ludzi, którzy koczują w parku, tak? No, także to... Nie chcę, być póki... nie chcę być sceptycznie nastawiony oczywiście, nie? tylko... Znaczy, to, to trzeba wiedzieć o, o takiej podstawowej zasadzie systemu tego demokratycznego, no, który mówię, że nie jest idealny, ale chyba jest najlepszy, jaki może do tej pory być, jaki powstał. No, moglibyśmy dyskutować nad demokracją bezpośrednią, mhm. tak jak w Szwajcarii to ma miejsce, który, no, tak. która jest na pewno lepszym systemem. Natomiast póki co mamy, to co mamy... A ten system działa tylko wtedy dobrze, kiedy ludzie są poinformowani. To znaczy, mhm. kiedy świadomie mogą dokonywać pewnych e, decyzji. Natomiast społeczeństwo w Polsce kompletnie nie ma pojęcia, e, mam wrażenie, co się dzieje. Ludzie chodzą po omacku, Nawet ci, którzy powinni wiedzieć, mhm. albo udają, że nie wiedzą, albo, albo nie wiedzą po prostu. Mhm. Trudno powiedzieć. Na pewno część ludzi w Polsce wie, co się dzieje. W, taki, w takim sensie, w odniesieniu globalnym, tak, gdzie Aha. idzie. Są, są na pewno tacy ludzie. A, ale społeczeństwo musi być poinformowane, żeby mogło podjąć jakąkolwiek sensowną decyzję i gdziekolwiek pójść w jakimkolwiek sensownym kierunku, musi być poinformowane. No i my to dzisiaj tutaj robimy, tak, rozmawiając Aha. na temat problemu, który no. nas wszystkich dotyczy. Więc mo może w ten sposób się uda dotrzeć do ludzi, trudno powiedzieć. No, no może tak, no, z tym, że większość na pewno i tak to uzna za jako kolejną y, teorię spiskową, prawda? Znaczy tu tutaj dosyć jest łatwa sprawa, ponieważ większość rzeczy, e, o których rozmawialiśmy, jest udokumentowana. To są dokumenty, które są dostępne dla wszystkich. Mm -hmm. no Więc tak, oprócz właśnie. może rzeczy takiej powiedzmy dyskusyjnej jak raport z, Auron z Iron Mountain, Mhm. moglibyśmy dyskutować, kto to zrobił, dlaczego, a może to jest, a może to jest yy, przez kogo jest zrobione specjalnie. Natomiast wszystkie inne dokumenty, o których dzisiaj rozmawialiśmy ne, są autentyczne i, i tu nie ma dyskusji, tak? Ci ludzie dokładnie o tym mówią. Tu, więc wystarczy po prostu sobie uświadomić, że są ludzie, którzy mają trochę inny system etyczny niż my, mhm. są gotowi zrobić rzeczy, których my byśmy nigdy nie zrobili mhm. i w tym kontekście myśleć o przyszłości, tak? Że, że, Ale wie, no. jak, z tym zrobić. No tak, tylko że mo, może to są. Może ci ludzie tak naprawdę, wiesz, oni się troszczą o tą matkę naturę, prawda? że Oni, bo to tak samo jak komunizm, nie? że u, u, swojego, u swoich początków to miała być super sprawa. Wszyscy mieli mieć fajnie i cukierkowo, no a to okazało się trochę inaczej. I chyba mi się wydaje, że jest. Podobnie jest właśnie z tym, z czym mówi, że to tak naprawdę to mm, ma być coś dobrego, natomiast yy, no w efekcie może się to okazać czymś no, niezbyt ciekawym, tak mi się, tak mi się znaczy, wydaje osobiście. Wiad wiadomo, że żadna utopia yy, yy, nie zadziałała I, i zawsze wszystkie systemy utopijne się kończyły Katastrofami takimi społecznymi. No. Po prostu pewne cywilizacje przestawały istnieć. No i to, to, jest, to jest problem, no, że, że wprowadzając ten system, ta cywilizacja, która dzisiaj funkcjonuje, przestanie istnieć. Mhm. Nasze, nasze, nie wiem, wnuki będą żyły w kompletnie innym świecie, jeżeli będą w ogóle istnieć. No być może będzie istniało, tak jak powiedziałeś, 10%, 10 populacji i będą tylko profesorowie, techniko, technicy i ludzie z jakiś wysoko wyspecjalizowani. Oj, no nie wiem, no to, co jeszcze? Chciałbyś coś jeszcze dodać do, do tego tematu? Myślę, że nie, że to, to jest dobry punkt dla każdego, żeby rozpocząć swoje własne jakieś poszukiwania. No jeżeli człowiek mówi, że nie, to przynajmniej. Będąc uczciwym względem siebie powinien przeczytać te rzeczy. Tak mi się wydaje. No. Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy pociągnęli ten temat na przykład w następnej audycji i zrobili na przykład materiał o, jeżeli chcesz oczywiście, mhm. o właśnie sposobach, w jaki ten system miałby doprowadzić do tego, do tego redukcji populacji. Nie? Jak, jak to mhm. się jak to się dzieje, co ty na to? No dobrze, to spotkajmy się następnym razem i przeprowadźmy taką Dobra. owocną, miejmy nadzieję, rozmowę. No dziękuję ci za, za ten wywiad i do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.